Des deutschen Rekordmeisters. Fast 70.000 Fans im Rücken, aber DTK Madrid vor der Brust. Diese perfekt funktionierende Malocha-Klicke. Die bayerische Ausgangslage ohne Auswärtstor macht das letzte Teilstück auf dem Weg zum Final. Antichrist. Prolegomena do odwiedzania. Pomyśli Profesora Felixa Konecznego liczba dziennika 238. Arcybiskup Gocłowski Fascynacja obłędem von Stefan Kosiewski rozdział 217. Zarys estetyki Hazarów Arcybiskup Michalik przeciwko Nauce Jezusa w kazaniu na górze. Zniweczona rzeczywistość. W opinii świętej naiwności Brał udział w rozmowach w Magdalence z przełożonymi morderców księdza Popiełuszki, księdza Zycha, księdza Suchowolca. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a wiesz, że modlimy się za wszystkie ofiary Żydokomuny? W samych Chinach Ludowych 73 miliony zagłodzonych, zamordowanych, niewinnych ludzi przez reżim despoty rewolucyjnego masona Mao Tse Tunga. 17 kwietnia 2008 roku papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z urzędu arcybiskupa Metropolity Gdańskiego. Zmarł o godzinie 16.12 w szpitalu w Gdańsku wyświęcony na księdza Tadeusz Gocłowski odszedł w wieku 84 lat. Anno Domini 2016 w rocznicę uchwalenia masońskiej konstytucji 3 maja w dniu uznania przez Andrzeja Dudę, jedynego członka kapituły Orła białego, Żyda Wiltsteina, współpracownika Trockistowskiego Koru za wybitnego koniec przytoczenia, wybitnego Polaka. chociaż ostatnio uśpionego ponoć według własnego oświadczenia zainteresowanego, brata 33 stopnia wtajemniczenia. Z pomówienia Michnika. Obeznanego z arkanami sztuki ilustracji, złoczyńców żydokomunistycznych, nie gorzej od masowego mordercy Brejwika z karabinami. Jeśli nie tylko Mazowiecki, Geremek i Buzek obeszli się bez konieczności pokajania się przed sądem lustracyjnym za grzech zdrady bliźniego swego, tudzież bez konieczności zwracania judaszowych srebrników pobranych z Funduszu Operacyjnego Służby Bezpieczeństwa ale i wielu odeszło w opinii świętości rzymsko-katolickiej na łono Abrahama. Chociaż kościół posoborowy utrzymuje równocześnie, że odeszli do domu ojca JP2. Bo Kadisz odmówił rabin na pogrzebie Geremka, ale i trzech biskupów kiwało się rytualnie nad trumną jeszcze na długo przed nastaniem heretyka Bergoglio w domu świętej Marty. A kto wie, czy Gocłowskiego nie było przy chowaniu Geremka. Prawdziwe nazwisko Leward. Bo diabeł takiego w sutannie zawsze pośle tam, gdzie mu się to upodoba, żeby wodzić na pokuszenie cyrografem tajemnym, spisanym, schowanym w Magdalence, w dyplomatkach księży i w dyplomatce Lecha Kaczyńskiego, w kopiach dla Glempa i Wojtyły, którzy trzymali nad szatańską zmową antypolską obrzydliwe łapsko księdza patrioty, sługi diabła, Wcielonego w Kiszczaka. El Nino, Fernando Torres, der Pfosten im Hinspiel. Der Guardiola Torres, sein viertes Champions-Inhaltfinale bisher. In den drei dach. Arzybiskup Michalik przeciwko Nauce Jezusa w kazaniu na górze. Z Frankfurtu nad Menem mówi Stefan Kosiewski. Pan Jezus w kazaniu na górze nie głosił pochwały antycznej demokracji greckiej, chociaż musiał te rzeczy bardzo dobrze znać. Pan Jezus Chrystus nie zamartwiał się niskim poparciem społecznym dla obcej władzy w żydowskim kraju, bo nie mówił Żydom o problemach władzy państwowej, lecz głosił chwałę Królestwa Niebieskiego. Dlaczego arcybiskup Michalik odchodzi od nauki Jezusa Chrystusa i udziela Polakom po wyborach w październiku 2011 roku Kazań o tym, że przytaczam, wrogiem demokracji jest pasywność, bierność. Koniec przytoczenia. Dlaczego biskup Michalik nie staje po stronie człowieka prostego, błogosławionego przez Jezusa, lecz zajmuje się obroną demokracji? która w wymiarze światowym sprowadza się przecież do bezprawnego wspierania przez demokratycznie wybrane rządy banków, którymi rządzi mamon i żydowska lichwa. Przytaczam słowa biskupa. Z niepokojem patrzymy na to, że dochodzą pewne głosy, którym niewygodnie jest w demokracji. Koniec przytoczenia. Powiedział to arcybiskup Michalik, mówiąc o ludziach, którzy, przytaczam znowu, kompromitują się sami pod sztandarem krzyża. Koniec przytoczenia. Jezus w kazaniu na górze mówił błogosławieni, ubodzy w duchu, którzy się smucą, cisi, łaknący prawdy, miłosierni, głodni, czystego serca, którzy wprowadzają pokój, a cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Natomiast arcybiskup Michalik Domaga się od tych samych ludzi, żeby, przytaczam, zaczęli przedstawiać tę rzeczywistość polityczną w Polsce jako piękną i ważną. Koniec przytoczenia. Biskup Michalik chce, przytaczam, żebyśmy nie obrzydzali sobie tej odpowiedzialności. Koniec przytoczenia za tę rzeczywistość polityczną. Rzeczywistość w Polsce mamy przyniesioną na bagnetach i czołgach czerwonej armii przez żydowskich komisarzy komunistycznych. Z pięknem i prawdą ta rzeczywistość nie ma nic wspólnego. Od diabła Pochodził pomysł wciągnięcia Kościoła do haniebnej zmowy żydokomunistów ze swoimi agentami w Magdalence 1989 roku. Zaś słowo obrzydzać pochodzi od słowa Żyd i niesie za sobą konotację, z historycznego obcowania Polaków z drugim narodem. Nie zawsze bezinteresownym w kontaktach i miłosiernym jak Samarytanin. Innym słowem utworzonym na takiej samej zasadzie jest słowo ocyganić. Jeszcze innym słowem o podobnej etymologii jest słowo oszwabić. Ortografia wymyślona dla Polaków przez żydowskich profesorów od języka polskiego ściemniła pochodzenie słowa obrzydzić wprowadzeniem rozróżnienia w pisowni przez RZ i z kropką brzydko się zabawili z prawdą historii języka polskiego, nauczaną na uniwersytetach językoznawcy upolitycznieni i tak samo obrzydliwa jest zabawa biskupa, który naucza, że pobudzenie podziałów przytaczam w narodzie, w społeczeństwie jest wyrazem nieodpowiedzialności. Koniec przytoczenia. Bo przecież naród i społeczeństwo to są dwie różne rzeczy. I nie wolno ich wrzucać do jednego worka w jednej wypowiedzi pozornie odpowiedzialnej. Społeczeństwo Rzeczypospolitej ma swoje różne pochodzenie narodowe. Borowski Marek jest na przykład dla Polaków Żydem kojarzonym z nazwiskiem Berman. Cokolwiek by nie ściemniał na, temat, na ten temat jakikolwiek przedstawiciel episkopatu Polski czy sam poseł B., Niezainteresowany kojarzeniem go z katem narodu polskiego. Biskup Michalik prorokuje, że dzielenie społeczeństwa w Polsce ze względu na pochodzenie narodowe, przytaczam, odwróci się przeciwko tym ludziom, którzy sieją wiatr, bo zbiorą burzę. Koniec przytoczenia. Tymczasem żydowskie powiedzenie ewangeliczne wyraźnie mówi o tym, że nie ten zbiera, co sieje. Słowa Bożego nie godzi się przekręcać pod karą grzechu śmiertelnego dla swojej prywatnej wygody żadnemu ze 133 Członków Episkopatu Polski za pokutę może sobie wyznaczyć przeczytanie na starość siedem razy kazania na górze Ewangelia według świętego Mateusza od pięć aż do siedem do słów Nie sądźcie, abyście nie byli osądzeni. Albowiem naród polski ma wciąż świeżo w pamięci udział przedstawicieli Episkopatu Polski w zmowie z bezbożnym ateistą partyjnym Kiszczakiem i Jaruzelskim w Magdalence oraz korzyści płynące stąd nie dla narodu polskiego, lecz między innymi dla kleru, który to kler uczestniczył w antynarodowej, antypolskiej Zmowie złoczyńców w głównej mierze ze względu na chęć podzielenia skóry na niedźwiedziu na dodatkowe wymierne korzyści finansowe poza dotychczasowym funduszem kościelnym. Takie jak wolna ręka dla działalności stowarzyszeń i fundacji kościelnych, szkół i firm Kryminalnych w istocie, a katolickich w nazwie jak Stella Maris. Nie można promować antywartości, powiedział biskup Michalik, wykorzystując Żyda robiącego za satanistę do ustawienia siebie i całego episkopatu po stronie wartości. Chociaż jest to wartość wątpliwa tak długo, jak nie uderzy się sama we własne piersi i nie powie jasnym i wyraźnie słyszalnym dla Polaków głosem mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, że spotkałem się potajemnie przed narodem polskim w Magdalence ze samym diabłem, szatanem który zamordował tysiące Polaków w Katyniu i po drugiej wojnie w Polsce, a między nimi wielu księży. Spotkałem się, żeby coś dla Kościoła i dla siebie ugrać w tej haniebnej, niewybaczalnej, przez mającego sądzić w dniu ostatnim szatańskiej zmowie szachrajów, bo gdyby miał im wybaczyć zamordowanie księdza Popiełuszki, to nie warto przecież na takiego Mesjasza czekać. Mea culpa, moja wina biskupa, że nie jestem z narodem polskim, do którego Jezus mówił w kazaniu na górze. Moja wina członka Episkopatu Polski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 bo biskup katolicki z Przemyśla potępia ich bez przemyślenia za to, że olali żydowską chucpę wyborczą, pozostając z rodzinami w domach w dniu wyborów. Arcybiskup Michalik najwyraźniej jeszcze nie zrozumiał, dlaczego większość Polaków, urodzonych z Polaków, i z matek Polek nie poszła w 2011 roku głosować na obywateli polskich urodzonych z Żydówek i Żydów, albo też nie chce zrozumieć hierarcha Kościoła Chrystusowego, że nie jest już dla nikogo sekretem, iż nazwisko Michalik utworzone zostało od imienia Michał, tak samo jak nazwiska, na które Polacy nie poszli głosować do Sejmu. Abramowicz od Abrama, Adamczyk od Adama, Anzel od Anzelma, Aleksandrzak, Augustyn, Bartuś od Bartłomieja, Biernat, Celiński od Celiny, Dunin, Gintow, Dziewałtowski od litewskiego Gintowta, Grzegorek Jackiewicz, Jakubiak, Janczyk od Jana, Janik, Jankowska, Kaźmierczak, Majewski, Marcinkiewicz, Marianowska, Martyniuk od Martyny, Matusik, Lipiec od Mateusza, Matuszczak, Matuszewski, Michałkiewicz, Pawlak od Pawła, Pawłowski, Pietraszewska, Rokita, Arnold od Arnolda, Tomaszak, Tomczak, Tomczyk, Tomaszewski, Tomczykiewicz, Urban, Wita od Wita Stwosza, Witaszczyk, Witkowski, Wojciechowski, Wojtkiewicz, Wojtkowski, Zacharewicz od Zachariasza. Nie dotykamy tematu etymologii nazwisk od roślinnych i od zwierzęcych na liście płac obu izb parlamentu, szóstej kadencji w Rzeczypospolitej Polskiej i nie poruszamy nazwisk czysto żydowskich, chociażby w Sejmie. Eichler, Arendt, Arkit, Arndt, Ast, Babinec, Balcerzak, Włochowiak, Bogucki, Brejza, Butryn, Czuma, Dera, Dolata, Dorn, Gala, Gerada, Golba, Gowin, grad, graś, głód mostowy, gwiazda, gwiazdowski, hajda, hoc, hoffmann, jaros, jurgiel, kaczyński, Kalemba, kalisz, żeby już dalej nie zanudzać przelewaniem z próżnego w puste. Kościół katolicki nie jest kościołem władzy żydowskiej panującej w Polsce na mocy postanowień zawartych w Magdalence. Episkopat Polski jest konferencją biskupów katolickich, a nie kościelnych przydupasów żydokomunistów. Tyle piękna, dobra i prawdy musi zagościć wreszcie w każdym pałacu biskupim, gdyż do kolejnych wyborów nie pójdzie 70% społeczeństwa polskiego, bo do bojkotujących wybory Polaków dołączy społeczeństwo złożone z oburzonych obywateli wywodzących się z mądrych Żydów uczciwych wykształconych i sprawiedliwych, którzy wylegli 15 października na place i ulice wielu miast na całym świecie w słusznym, uzasadnionym proteście, w którym nie wziął udziału ani jeden ksiądz katolicki na całym świecie, jak gdyby ich wszystkich zamknął w tym dniu w jednym banku. Czy arcybiskup Michalik albo biskup Budzik, ksiądz Kieliszek albo siostra Elektryfikacja zacznie wtedy klnąć na nas obrzydliwą mową i wyzywać Polaków od wrogów demokratycznej rewolucji Sorosza Balcerowicza i Wałęsy, opamiętaj się, dobry człowieku, z Panem Bogiem, z Frankfurtu nad Menem, mówił Stefan Kosiewski.